to wy jesteście sektą. Druga sekta pokazuje na pierwszą, to wy jesteście sektą. Nie znam takiej sekty, która by się otwarcie do tego przyznała, że jest sektą. Każdy z takich środowisk przeważnie obstaje przy tym, że jest głosicielem prawdy i to jest dla nas tym trudniejsze. W związku z tym Potrzebujemy jakiegoś punktu odniesienia, na którym możemy pewnie oprzeć stopę wiary. I nie pozostaje nam naprawdę, bracia i siostry, żaden wybór. Może tym być jedynie samo Słowo Boże. Niesfałszowane Słowo o Boże. I gdybyśmy zaczęli teraz analizować różne sekciarskie doktryny i sposoby zachowania, odczuwamy wszyscy, że po prostu brniemy w gęsty las. I z tego powodu potrzebujemy jakichś klarownych wskazówek ze Słowa Bożego, które pozwalają nam mimo wszystko, mimo całego skomplikowania, ten temat jaśniej uchwycić i rozmyślałem trochę nad tym i chciałbym się podzielić z wami bracia i siostry pewnymi miejscami ze Słowa Bożego, które mi przyszły na myśl i mam nadzieję, że będą dla nas wszystkich pomocne mianowicie Słowo Boże przedstawia nam taki instrument, który przede wszystkim pokazuje nam grunt bezpieczny jakby można powiedzieć daje nam do ręki taki tester że przyłożymy świeci się na nim albo zielona albo czerwona lampka zielona w porządku, czerwona uważaj i tu czytamy w dziesiątym wierszu człowieka który wywołuje odszczepieństwo po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj Duch Święty nie bez przyczyny nazywa taką osobę człowiekiem. Zadajemy sobie pytanie, wierzący czy niewierzący? Ja myślę, że Duch Święty chce nam wskazać, że sekciarstwo nigdy nie jest dziełem Ducha Świętego. Ono zawsze pochodzi od człowieka. Oczywiście człowieka pod wpływem działania diabelskiego. To nie ma żadnej wątpliwości. Bo człowiek nie jest niezależny sam w sobie. Człowiek nie jest też źródłem niczego sam w sobie. A więc od człowieka. I teraz myślę, że pewnego rodzaju ilustracja, bardzo wyraźna tego, gdzie się sekciarstwo zaczyna, ona jest przedstawiona nam w drugim rozdziale Listu do Kolosa. I Chciałbym to przeczytać, bo to nam pomoże uchwycić jakie były Boże myśli i gdzie jest ten bezpieczny grunt, który na pewno jest wolny od wszelkiego sekciarstwa. Tutaj w drugim rozdziale czytamy tak, szósty wiersz. Jak więc przyjęliście Chrystusa, Jezusa, Pana? Tak w Nim chodźcie. Jak przyjęliście, jak przyjęliśmy Jak myśmy przyjęli Pana Jezusa Chrystusa? Czy zgodzicie się ze mną, że przyjęliśmy Go jako kogoś, wobec kogo nie ma żadnej alternatywy? Jak przyjęliśmy Pana Jezusa, to nie widzieliśmy nikogo innego. Pragnęliśmy tylko posiąść Jego. Wiedzieliśmy, jeśli mam Go, to mam wszystko. Jeśli posiądę Go, to mam i pokój i mam wieczne bezpieczeństwo. Mam pewność, że Jego cała przychylność i moc, która jest w Jego dłoni, wszelka moc. I na niebie, i na ziemi. Jest po mojej stronie. Czy nie tak przyjęliśmy Pana Jezusa? Czy nie ta... Miłość do Niego i tylko i wyłącznie do Niego wypełniła pierwsze chwile w naszym sercu, gdyśmy do Niego przyszli. Wydaje się, że ten list do Kolosan to potwierdza, bo ona jest napisane macie pełnię w Nim. Dziesiąty wiersz. Jeśli macie pełnię w Nim, To znaczy, że nie muszę o nic więcej w moim życiu zabiegać, ani nie powinienem. Jak tylko o to, aby z tej dokładnie pełni, którą jest Chrystus, głębiej zaczerpnąć. To jest jedyne staranie naszego chrześcijańskiego życia. I kontakt z, tym, z tą pełnią ma w sobie błogosławiony skutek. Każdy, kto się w nią zanurza, staje się coraz bardziej do niej podobny. Czy to nie jest bezpieczne? Czy to nie jest zabezpieczenie życia wiary? Bóg postanowił jedyne centrum dla swoich wszystkich myśli i dla wiary, w jakiej kroczymy. To jest Chrystus. Myślę, że nieprzypadkowo. Dzisiaj Duch Święty już na początku pokierował nasze myśli na Chrystusa w ośrodku, w centrum. Pełnia w nim <Ky> nic obok niego, nic przed, nic za. Wydawałoby się, że ten stan cudowny musiałby się zawsze utrzymać, skoro mamy pełnię w nim. A jednak między tymi wiersza, wierszami jest napisane są dwie rzeczy. Po pierwsze, siódmy wiersz, w korzenie niweń, I zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono. Ozna oznacza to, że ten pierwszy stan potrzebuje tego, byśmy na tym gruncie zapuścili korzenie, na tym gruncie, którym jest Chrystus. Byśmy byli w nim wkorzenieni dalej. Wszystko, co na wierzchu, na tym powstaje, żeby było na nim zbudowane, zbudowani na nim, Utwierdzeni w wierze, dlatego że w wierze kroczymy nie w oglądaniu. Wierzę w tego Chrystusa. Wierzę w tę pełnię. Jak was nauczono. To znaczy, że ta nauka nie przychodzi z nas i ona się nie wzięła. Z nas, tylko że została już wcześniej powierzona przed nami. Tym, od których to przyjęliśmy przed naszymi oczyma jest drugi rozdział dziejów apostolskich. 42 wiersz. Trwali w nauce apostolskiej. Nie tylko w nauce apostolskiej, ale w nauce apostolskiej. Jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. To nie jest dopowiedzenie, żeby upiększyć ten wiersz. Człowiek wierzący, który prawdziwie ma pełnię w Chrystusie. Jego serce tchnie wdzięcznością a wdzięczność to znaczy radość z tego co się posiada wdzięczność właściwie nie, powo nie, nie, powo nie powoduje żadnego aktywnego poszukiwania czegokolwiek obok jak długo jesteś zadowolony ze swojego samochodu i mówisz to jest the best to nigdy nie będziesz szukać innego poszukiwanie przeszukiwanie ofert zaczyna się wtedy, gdy nie jesteś z niego już tak zadowolony czy nie tak? A więc składając nieustannie dziękczynienie, to znaczy nie ma tutaj chwili na to, żeby powierzyć swoje serce i swoje myśli czemukolwiek innemu. To dziękczynienie ono ma charakter nieustanny, dlatego że tu jest pełnia. To jest jakbyśmy wpadli do skarbca i, i prawie oszaleli z radości, że mamy tyle do, do, do wzięcia i nie mamy jak tego unieść. To nie jest iluzja, bracia i siostry. To była rzeczywistość wiary pierwszych chrześcijan. To dlatego nazwano ich chrystianami. To dlatego, bo oni niczego oprócz Chrystusa nie widzieli. I to dało im siłę do tego, by być jak jedno serce, jedna dusza. Ale jest drugi wiersz. Między tymi dwoma, ósmy. Baczcie, baczcie. Jest na co baczyć. Aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem. Opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. I tutaj jest sedno sprawy. Przychodzą jakieś wieści, ale oparte są na żywiołach świata. Co to są te żywioły świata? W innych tłumaczeniach to są elementy tego świata. Siły, które rządzą tym światem. Znamy, Jan pisze o nich. Świat jest jak maszyna, która ma trzy media do siebie podłączone, które go zasilają. Trzy rury, na których nie, mo nie ma yy, możliwości innej, jak tylko odciąć trzeba je, żeby przestało to działać. To, czego ciągle pragną oczy, człowieka zepsutego, człowieka upadłego. Porządliwość. Ciała, porządliwość. Oczu i pycha życia. Media, które zasilają ten świat. Na tym jest to oparte. I teraz zaczyna się problem, bracia i siostry. Bo się zastanawiamy ten człowiek, którego mamy po drugim i trzecim, pierwszym i drugim, przepraszam, tak? O upomnieniu yy, unikać. To wierzący w końcu, czy niewierzący? Okazuje się, że problemem jest to, że może być to i niewierzący, i może być to wierzący. Dlatego, że pierwszym wrogiem Chrystusa i postrzegania Chrystusa jako centrum, jako pełnia jest nasz stary człowiek, który dokładnie wie, że te zasady są mu bliskie, o których powiedział, na których stoi świat. I dlatego potrzebujemy tego, co czytaliśmy, wkorzenienia Chrystusa, zbudowania na nim, utwierdzenia w wierze, tak jak nas nauczono. Czuwania nad swoim osobistym stanem aby nie dawać do pustu działaniu tych elementów w naszym życiu to są wskazówki które nam pokazują przez Słowo Boże gdzie się zaczyna sekciarstwo gdy własne ja zaczyna się odradzać i gdy zaczynamy na miejsce Chrystusa znowu my wstępować ja podporządkowywać sobie innych Chciałbym jeden wiersz jeszcze do tego odczytać. Wybaczcie mi bracia, ogólnie nie mam zwyczaju tak długo zajmować czasu przy mikrofonie, ale temat wydaje mi się na tyle ważny, że chciałbym wskazać te, te miejsca po to, abyśmy mogli trochę lepiej uchwycić ten temat. Pierwszy list do Thessaloniczan, drugi rozdział. Tutaj mamy pewną wskazówkę, jak można, będąc wierzącym, działać w kierunku sekciarskim. Oczywiście, zaraz coś chciałbym dopowiedzieć do tych wierszy, bo one pokazują bardzo pozytywną stronę. Drugi rozdział pierwszego listu do Thessaloniczan. Czytamy piąty i szósty wiersz. Albowiem nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem chciwością. Bóg tego świadkiem. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. Zatem, jeśli zaczyna się w nas poszukiwanie chwały u ludzi, jeśli zaczyna się w nas chęć zarabiania na, na pobożności w jakiejkolwiek formie, zysk z tego, że mamy wpływ na innych ludzi, że możemy sobie ich podporządkować. Nic tak dobrze nie podporządkowuje ludzi, jak religia. Bądźmy tego pewni. I jeśli otaczamy się innymi, stosując pochlebstwa, to szybko idziemy w kierunku sekciarskim. Jeśli w ten sposób pozyskujemy sobie Oparcie innych. Jeżeli tak jest wśród nas, bracia i siostry, to jest to czerwone światło od Boga, abyśmy to wyznali Panu i zaniechali tego. Bóg tego nienawidzi. To przeciwdziała samemu Chrystusowi od samego początku. To nie jest bagatelna sprawa, mimo że się rodzi w głębi ludzkiego serca. Jest długie lata, często niewidoczna dla innych. Osądźmy to. Odstąpmy od tego. Odrzućmy jako obrzydliwe, niegodne pierwszej miłości do Pana. I wtedy, wtedy znowu przychodzi nam to piękne spojrzenie na Chrystusa. Na Jego cudowną osobę w centrum. Wtedy zaczynamy dostrzegać, że wierzących to porządkuje w jednym kierunku, pod tą jedną głowę. Wtedy ustają spory i kłótnie. Wtedy zaczyna mnożyć się słowo między wierzącymi, które buduje, które jest oparte na podziwianiu tego, tej pełni. Wtedy nie musimy się złymi rzeczami zajmować. Możemy się budować, możemy się wzmacniać w Panu po to, aby nieść światło Ewangelii dalej. Na koniec chciałbym przeczytać jeszcze myślę pewną krótką listę sekciarzy. Może pewną krótką listę sekciarzy. Jeżeli, jeżeli to jest słowo niepotrzebne, to proszę odwołajcie mnie z tego miejsca. List Judy. Trzynasty wiersz. Poszli drogą Kalina, pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty, zginęli w buncie Korego. Oczywiście ktoś może być zdziwiony, że Kain jest pierwszym sekciarzem, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że Kain rzeczywiście jest założycielem wszystkich religii, to będziemy widzieli w tym bezbożnym mężu właśnie takiego. Pamiętajmy, wyszli z nas, lecz nie byli z nas. Ja się przerwam. U godziny przerwy. Перед тим, що ви